Witam wszystkich bardzo serdecznie Jak się bacie? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku Tak jak trzeba, że wszystko Układa się po myśli Każdego z was Oczywiście każdy ma inne marzenia I trudno to wszystko Razem pogodzić, ale Mimo wszystko mam nadzieję, że Wszyscy jesteście zadowoleni Że wszystko W waszym życiu układa się tak jak trzeba A jeśli nie To już wkrótce wszystko Zacznie się układać tak jak należy Wystarczy, że posłuchacie dzisiejszego podcastu Okej, okay, może trochę przesadziłem, ale przecież często słyszymy takie zdania, takie obietnice Oglądamy jakiś filmik i na początku już ktoś mówi Nie wszystko jest tak jak powinno być? Okej, okay, ale nie martw się, bo dobrze trafiłeś zaraz po obejrzeniu tego filmiku Twoje życie się zmieni Moi drodzy, nie dajmy się zwariować Dziś chcę opowiedzieć wam o tym, co myślę na temat pewnych rad Które możemy znaleźć w różnych książkach opowiadających o rozwoju O rozwoju naszej osobowości te książki należą do takiej grupy, która po angielsku nazywa się self-improvement, po hiszpańsku auto-ajuda, a po polsku samorozwój. Zaraz o tym opowiem, ale najpierw kilka rzeczy, że tak powiem organizacyjnych. Większość z Was już wie, że mam na imię Piotr i prowadzę dla Was stronę realpolish.pl Ale... Myślę, że wśród nas są również nowi słuchacze Witam wszystkich nowych słuchaczy bardzo serdecznie Kochani, tylko krótkie przypomnienie Na stronie realpolish.pl znajdziecie podcasty po polsku Bo oczywiście uczymy się tutaj języka polskiego Do każdego podcastu jest również transkrypcja I wszyscy użytkownicy klubu VIP mogą czytać transkrypcję Warto zapisać się do klubu VIP. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko macie wszystkie transkrypcje, ale również mnóstwo filmików, w których wyjaśniam fragmenty filmów, wywiadów, czytam Wam książki. Możecie przysyłać swoje nagranie do analizy. Zrobię specjalnie dla Was analizę. Postaram się wyszukać w Waszej wymowie to, co można jeszcze poprawić. Wszystko to jest dla użytkowników klubu VIP. Oprócz tego, oprócz klubu VIP, na mojej stronie znajdziecie również kursy premium, czyli płatne kursy, które możecie kupić albo zasubskrybować. Wtedy będziecie co miesiąc dostawać jedną część kursu. Myślę tu o dwóch kursach. 100 DPS i 365 DPL. Już wszystko wymawiam, wyjaśniam. 100 Daily Polish Stories. Tak nazywa się kurs dla początkujących, w którym możecie posłuchać historyjek oraz pytań i odpowiedzi do każdej historyjki. To jest bardzo pomocne. Słuchacie zdania, a ja za moment zadaję pytanie. Na przykład... Zdanie może być takie, Marta chce spać. A ja pytam, czy Marta chce jeść? I teraz trzeba odpowiedzieć, nie, ona nie chce jeść, ona chce spać. Jasne, to jest bardzo dobra metoda nauki. Polecam dla początkujących oraz dla osób, które chcą zacząć lepiej mówić, chcą jak to mówimy rozwiązać swój język chcą przestać się bać mówić jeśli przejdziecie przez ten kurs to jestem pewien, że bez problemu porozumiecie się z każdym Polakiem gdy będziecie tu w Polsce na wycieczce a drugi kurs który wam polecam to 365 Daily Polish Listening to jest kurs dla średnio zaawansowanych jeśli chcecie Codziennie posłuchać ciekawej historyjki, ciekawej opowieści. To ten kurs jest dla Was. Tu nie ma pytań, nie ma odpowiedzi. Jest historyjka z plikiem audio i transkrypcją po polsku. Ten program pomoże Wam utrzymać reżim, pomoże Wam być konsekwentnym, bo na każdy dzień przygotowałem dla Was coś do słuchania. Polecam, warto uczyć się systematycznie, bo wtedy naprawdę widać rezultaty. Niedawno dostałem e-mail od Rainera e, z Berlina. Tym razem ja przeczytam wam list, bo nie było nagrania. Posłuchajcie. Cześć Piotr. Pięć miesięcy temu dostałem 100 Daily Polish Stories, więc uczę się już dość długo tą metodą Dlatego chciałbym napisać dzisiaj Jak dużo te historyjki mi pomagają Moja sytuacja była dokładnie taka sama jak, Jaka jest opisana w filmiku How to learn Polish naturally Pracowałem z różnymi podręcznikami I uczyłem się dużo gramatyki Czytałem też krótkie teksty ale potrzebowałem dużo czasu, żeby zbudować zdanie po polsku Dwa tygodnie temu moja rodzina i ja pojechaliśmy do Poznania Byłem bardzo szczęśliwy z tego, że mogłem naprawdę mówić po polsku dość płynnie W hotelu, w restauracji, w sklepie, w muzeum, na ulicy W dodatku wszyscy ludzie mnie rozumieli bez problemu Uczę się polskiego, bo 130 lat temu Moi pradziadkowie, którzy pochodzili z Polski Emigrowali do Westfalii, żeby pracować w kopalniach Ale moi dziadkowie, którzy mieli jeszcze polskie nazwisko Już nie mówili ani jednego słowa po polsku To bardzo przykre Myślę, że oni zapomnieli swoją polską kulturę w pruskim otoczeniu a ja teraz chciałbym znaleźć ten kontakt z polską kulturą Który zginął w mojej rodzinie Te sto historiek po polsku podobają mi się przede wszystkim Bo nie opowiadają jak lekcje we wszystkich podręcznikach O zwykłych sytuacjach jak podróż do Polski Przybycie do hotelu, spotkanie z kolegami z pracy itd. Ale opowiadają o sytuacjach zwyczajnych jak ty mówisz w historyjce 24 Taka historia może przytrafić się Przytrafić się i tobie Dla mnie ta metoda jest idealna Cieszę się, że mam taką dobrą możliwość Żeby poprawić mój język polski I lepiej rozumieć przez naukę polskiego Naszych sąsiadów i ich piękny kraj Serdecznie pozdrawiam, Rainer Dziękuję Rainerowi za e-mail Bardzo lubię czytać takie wiadomości To naprawdę daje mi dużo sił do dalszej pracy Cieszę się, że szukacie swoich związków z Polską Czasami to są polskie korzenie Dziadkowie, pradziadkowie byli Polakami I teraz chcecie dowiedzieć się więcej o swojej rodzinie A język polski bardzo w tym pomaga Czasami macie możliwość spotkania się z rodziną, która mieszka w Polsce i rozmawiania z nimi po polsku. Czasami macie polskiego narzeczonego albo narzeczoną i właśnie dlatego uczycie się języka polskiego. Czekam na nagrania od Was. Każda historyjka jest inna, każda jest ciekawa, zawsze z przyjemnością. Słucham jak mówicie po polsku, właśnie po to robię dla was podcasty, kursy i cieszę się jak mówicie po polsku, cieszę się, że macie z tego radość i przyjemność. Czekam na nagrania od was, przysyłajcie do mnie, a ja chętnie zamieszczę je w kolejnych podcastach. Kochani, każdy ma swój powód do nauki języka polskiego, i każdy powód jest dobry. Najważniejsze jest, żeby znaleźć motywację, czas, chęci, bo bez tego nie będzie efektów. Czasami szukamy motywacji w różnych książkach, poradnikach motywacyjnych, filmikach. Zresztą takie porady dotyczą wielu sfer w naszym życiu. Chcemy rozwijać się na wielu płaszczyznach, nie tylko przez naukę języków. Właśnie o tym chcę dziś Wam opowiedzieć, a właściwie podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na ten temat. Przeczytałem sporo na ten temat, obejrzałem też dużo filmików motywacyjnych. Bardzo mnie to wciągnęło i zainteresowało, i myślę, że pomogło mi na pewnym etapie mojego życia. Dlatego nie chcę, żebyście myśleli, że krytycznie podchodzę do tych spraw, że mi się to nie podoba. Nie, tak nie jest. Ale chcę zwrócić waszą uwagę na pewne rzeczy, które myślę, że są przedstawiane w sposób mylący. Myślę, że zawsze warto krytycznie podchodzić do wszystkiego, a nie przyjmować to, co mówią inni bezkrytycznie, i wierzyć w każde słowo. To oczywiście dotyczy również mnie i tego, co wam opowiadam. Nie musicie w to wierzyć, nie musicie być tego samego zdania. Możecie mnie mieć przeciwny punkt widzenia. Na pewno w wielu rzeczach mogę się mylić. Muszę wam powiedzieć, że zawsze trudno mi było opowiadać o tym, motywować was, pouczać. O, to jest dobre słowo Zawsze mam z tym pewien problem Nie chcę nikogo pouczać Wśród was jest wiele osób doświadczonych Którzy doszli w swoim życiu o wiele dalej ode mnie To ja mógłbym się od was uczyć Zresztą bardzo chętnie to robię Jeśli tylko mam okazję Chodzi mi o to, że Skoro pomagam wam uczyć się polskiego Skoro chcę was motywować to powinienem dawać wam dobre rady, powinienem was motywować, jednak nie mam zamiaru was pouczać. Może nie znacie słowa pouczać. Pouczać to znaczy mówić komuś, jak ma się zachowywać, jak ma coś robić, zwracać komuś uwagę. Ktoś, kto kogoś poucza, Czuję się mądrzejszy od osoby, którą poucza Od osoby, której to mówi, jasne? Zatem moim celem nie jest was pouczać A raczej informować i dawać pewne rady Z których, jeśli chcecie, to możecie skorzystać Dobrze, a teraz kilka rad Które dają nam książki motywacyjne Książki mówiące o samorozwoju Chcę, żebyście razem ze mną zastanowili się nad tym, co mówią autorzy tych książek. Człowiek jest zdolny do robienia rzeczy niemożliwych. Oglądasz kilka takich filmików i jesteś gotowy szukać marzeń. Filmiki motywacyjne przemawiają prosto do naszych emocji. Jeśli chcesz kogoś zmotywować, to musisz przemówić do jego emocji. W tego rodzaju publikacjach jest kilka rzeczy, które wydają się bardzo pozytywne, ale nie możesz dać się zwariować, bo skończysz naprawdę sfrustrowany. Pierwsza sprawa, o której chcę, żebyśmy porozmawiali, pomyśleli. Wiele książek, wielu auto autorów mówi jesteś wyjątkowy. Myślę, że jest to jeden z największych błędów naszej generacji. Rodzice często mówią swoim dzieciom Jesteś wyjątkowy. Jesteś specjalny. Nie ma nikogo takiego na świecie jak ty. Urodziłeś się, żeby osiągnąć sukces. Jesteś najlepszy. Jesteś na świecie ze specjalnego powodu. Czy tak jest w rzeczywistości? Kościół mówi nam często Bóg ma plan dla wszystkich i dla ciebie również. Jeśli od dziecka słyszysz, że wszystko, co zrobiłeś, jest niesamowite, piękne, doskonałe. Później w życiu dorosłym możesz się zdziwić. Nagle nie wszystko, co robisz, jest najlepsze na świecie. Oczywiście rodzice widzą swoje dzieci jako wyjątkowe, ale są rodzice, którym wydaje się, że są jedyni, jedynymi rodzicami na świecie. Ich dziecko jest jedynym dzieckiem na świecie. I cały świat krąży wokół nich. Taką ideę, taki sposób widzenia świata przekazują dziecku. Tacy rodzice zawsze bronią swoje dzieci. Mówią... Jasio jest zły, ale on jest dzieckiem specjalnym Jego ojciec nie ma czasu się nim zajmować A to irytuje Jasia Pewnie dlatego bije potem swoich kolegów w szkole Ale on nie jest zły W głębi jest dobrym dzieckiem Droga pani, pani syn nie jest wyjątkowy Jest po prostu źle wychowany Zdanie Jesteś specjalny? Ma swoje konsekwencje Jeśli uwierzymy w to To uważamy, że należy nam się wszystko Nigdy nie poznamy się głębiej Nie poznamy samych siebie Bo zamiast myśleć o tym jak jest Wierzymy w pewną fikcję Łatwo się denerwujemy na innych Jesteśmy zbyt dumni, żeby rozmawiać Jesteśmy przecież najlepsi Jesteśmy specjalni jeśli uwierzymy, że jesteśmy unikalni, specjalni, nadzwyczajni, wtedy stajemy się aroganccy, próżni i nadęci. Oczywiście nie jesteśmy na świecie przypadkowo. Jesteśmy tu dzięki naszym rodzicom, dzięki ich miłości, ale nic poza tym. Ponadto nie jesteś wyjątkowy i im wcześniej to zrozumiesz. Tym lepiej. Książki motywacyjne mówią nam, że powinniśmy znaleźć w sobie to, co nas wyróżnia, to, co jest unikalne, specjalne, co czyni nas specjalnymi. Ja myślę, że warto jest poznać siebie lepiej, przyjrzeć się sobie, zrozumieć siebie, zamiast tworzyć wymyśloną historię na swój temat. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę Często spotykamy taką radę Zapragnij, a dostaniesz to, czego chcesz Nie wiem, czy to pochodzi z religii chrześcijańskiej Ale chyba tak, w Biblii jest napisane Proście, a będzie wam dane Teraz wiele książek motywacyjnych Powtarza tę myśl Na przykład książka Sekret na pewno słyszeliście o tej książce. Kilka lat temu była bardzo popularna. Podążaj do czego pragniesz z całych sił, a na pewno to dostaniesz. Wokół tej myśli powstała cała filozofia życiowa nazywana prawem przyciągania. Ta filozofia mówi o tym, że to pragnienie jest wymagane, żeby osiągnąć sukces, jeśli myślisz pozytywnie o tym, co chcesz osiągnąć, to cały wszechświat, cały wszechświat robi wszystko, żebyś osiągnął to, czego pragniesz. Oczywiście na dowód pokazywane są nam przykłady osób, które osiągnęły sukces jako biznesmeni, politycy, sportowcy, artyści i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dzięki pozytywnemu myśleniu. Nie mówi się o tym, jak dużo pracowali Że popełniali błędy, a potem je poprawiali Że nie zawsze wszystko było takie łatwe Że wymagało dużo pracy Nie, o tym się nie mówi Po co o tym mówić? Ludzie nie chcą tego czytać Kogo interesuje taki wysiłek? Nie ma nic złego w tym, że chcesz osiągnąć sukces Że masz pragnienia To tylko pokazuje, że masz chęć, że masz ambicje jednak jeśli uwierzysz, że jedynym wymogiem, żeby osiągnąć sukces, jest jego pragnienie, pozytywne myślenie i wiara, wtedy prawdopodobnie nie osiągniesz sukcesu. Jeśli naprawdę chcesz osiągnąć sukces, to spędzaj 10% czasu, koncentrując się na życzeniach i pragnieniach, a 90% czasu na pracy i dążeniu do celu. Myślę, że się rozumiemy Samo myślenie bez działania nic nie daje Słyszeliście kiedyś taką radę? Idź za swoimi marzeniami Czasami rady są nawet bardziej agresywne Ty możesz zrobić to, co chcesz Ty możesz wszystko Wystarczy, że chcesz i to osiągniesz Znowu chęci, znowu pragnienia, marzenia Widzicie to Czasami oglądamy w telewizji różne konkursy talentów Czasami są tam ludzie bardzo utalentowani Ale czasami widzimy kompletne antytalencia Moim marzeniem jest od dziecka śpiewanie Zawsze chciałem śpiewać Czy śpiewałeś już w jakimś konkursie? Nie Czy chodzisz na lekcje śpiewu? Nie Dlaczego więc jesteś tutaj? Bo to jest moje marzenie Całe życie czekam na taką możliwość Świetnie, panu już dziękujemy Oczywiście dasz bohater Nie doszły, artysta Potem płacze, bo jury Nie odkryło jego talentu Marzenia są piękną sprawą Czasami jednak Lepiej mieć konkretne plany Konkretne kroki Lepiej jest dążyć do celu krok po kroku Od jednego etapu do następnego O wiele łatwiej jest dążyć do konkretnego celu Niż do jakiegoś marzenia Kolejna rada, którą często spotykamy jest taka Zawsze myśl pozytywnie, nigdy negatywnie W ten sposób powstają Najlepsze pomysły, wszechświat przynosi ci to, o czym myślisz, ponieważ jesteś wyjątkowy Nie myśl nigdy negatywnie, bo wtedy ściągniesz na siebie wszystko to, co złe Wygląda na to, że człowiek nie może mieć innych myśli tylko pozytywne Jednak czy jest możliwe mieć tylko pozytywne myśli? Czy możemy odrzucić wszystko inne? Myślę, że nie warto skupiać się na myślach pozytywnych albo negatywnych. Lepiej być po prostu naturalnym, lepiej zaakceptować emocje. Wydaje mi się niemożliwym zawsze być pozytywnie nastawionym do wszystkiego albo zawsze być wesołym. Wszyscy odczuwamy strach, smutek, denerwujemy się, martwimy się. Negatywne emocje dają nam lepsze, Rozumienie rzeczy, które nas dotyczą Nie możemy wypierać negatywnych emocji Lepiej chyba nie koncentrować się zbytnio na pozytywnym myśleniu A zamiast tego warto zrozumieć co się z nami dzieje Dlaczego czujemy się tak, a nie inaczej To nazywa się inteligencja emocjonalna Czyli umiejętność kontrolowania własnych emocji Dobrze, a teraz następne hasło z książek. Wszyscy, Wszyscy mamy talent. Wszyscy mamy ukryte możliwości, które wystarczy odblokować, żeby osiągnąć maksimum tego, co możemy osiągnąć. Ludzie, którzy odkryli swoje talenty, osiągnęli szczyt, są gwiazdami. To są najwięksi sportowcy i artyści. W ten sposób mówi się o talencie w książkach Odkryj swój talent I bądź wielki Nie mówi się o tym, że talent To pewne predyspozycje, które mamy Predyspozycje, które jeśli będziemy rozwijać Odpowiednio pracując Trenując Ucząc się Wtedy możemy osiągnąć najwyższy poziom W jakiejś dziedzinie to osiąga się dzięki pracy. W książkach mówią, że możesz osiągnąć najwyższy poziom. Wystarczy odkryć swój talent. Nie trzeba do tego żadnego wysiłku. Wygląda to podobnie do pozytywnego myślenia. Możesz osiągnąć wszystko. Wystarczy, że myślisz pozytywnie. Możesz osiągnąć najwyższy poziom. Wystarczy, że odnajdziesz swój talent. Ciężka praca. Komu to potrzebne? Przecież w każdym z nas Gdzieś głęboko jest jakiś talent Wszyscy to mamy Ale ja chyba nie mam talentu Nie znalazłem go Chciałem uprawiać sport, ale szybko się męczyłem Nie podobało mi się Chciałem malować obrazy, ale nie umiałem malować Więc przestałem Pisałem poezję, ale nie byłem w tym najlepszy na pewno zgodzicie się ze mną, że talent to tylko możliwości Szansa, jeśli do tej możliwości nie dodamy pracy Nic z tego nie będzie Mozart na pewno był utalentowany Ale ile on pracował? Usain Bolt ma talent Ale bez treningów nie byłby mistrzem Może biegałby szybko Ale nie byłby mistrzem jeśli chcesz wykorzystać swój talent, to musisz pracować, musisz ćwiczyć. Nic się nie stanie samo, automatycznie. Jeśli chcesz rozwijać swój talent, musisz pracować. Cierpliwość i praca. Wszystko w temacie. Zauważyłem, że niektórzy tak zwani guru mówią tak. Liczy się tylko sukces. Sukces jest najważniejszy. Nie zatrzymuj się, jeśli nie osiągnąłeś sukcesu Sukces to styl życia Niech nikt nie pozbawi Cię sukcesu Jedyne, co się liczy, to sukces Zrób wszystko, żeby osiągnąć sukces Spokojnie Jeszcze raz mówię Nie dajcie się zwariować Pomyślmy najpierw Tak, właściwie, to czym jest sukces? Co to jest? Czasem wydaje nam się, że sukces to coś takiego, co trudno zdefiniować Że jest to coś takiego, co tylko niektórzy mogą osiągnąć W telewizji widzimy rekiny finansjery, ludzi najbogatszych To oni odnieśli sukces Nie wszyscy mogą to osiągnąć Ludzie, którzy osiągnęli sukces mają najlepsze domy, najlepsze samochody Najpiękniejsze kobiety są ciągle na wakacjach Sukces jest drogą do doskonałego życia I sukces mierzy się tym, co mamy Masz większy telewizor, to znaczy, że twój sukces jest większy Na koniec zostawiłem ostatni slogan Ostatnią radę, jaką dają nam książki o samorozwoju Mówią tak to ty jesteś odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w twoim życiu. Najpierw mówią, że jesteś wyjątkowy, masz myśleć pozytywnie, a jeśli coś nie wychodzi, jeśli coś się nie udaje, to znaczy, że to jest twoja wina. Skoro jestem odpowiedzialny absolutnie za wszystko, co dzieje się w moim życiu, to znaczy, że mogę kontrolować wszystko w taki sposób, aby mieć z tego korzyść. Nie osiągnąłeś sukcesu? Ojej, nie myślałeś wystarczająco pozytywnie, a może pragnąłeś tego niewystarczająco mocno? Może nie odnalazłeś jeszcze tego, co czyni cię wyjątkowym? Ale to nic, nie martw się. Możesz kupić nową książkę, kolejną książkę o samorozwoju. Kochani, prawie zawsze jest tak, że czegoś nie możemy kontrolować. Nikt nie może kontrolować wszystkiego. Ważne jest, żeby potrafić adaptować się do zmian. To są przykłady rzeczy, zaleceń, które czasami są źle rozumiane, a które znajdujemy w książkach o samorozwoju. To nie znaczy, że powinniście odrzucić takie książki. Jest wiele ciekawych książek o psychologii Które nie oferują szybkiej pomocy Chodzi o to, że jeśli Przeczytasz taką książkę To rozumiesz trochę więcej O sobie i o innych I właśnie o to chodzi, żeby Poznać siebie jak najlepiej Żeby rozumieć się jak najlepiej Żeby wiedzieć, co się z nami dzieje W takim razie Skoro tyle już wiemy o samorozwoju, teraz czas na motywację. Moja droga, mój drogi, jesteś wyjątkowy. Nie urodziłeś się, żeby być niewidocznym. Żeby być jak wszyscy inni. Urodziłeś się, żeby wygrywać. Pomyśl o wszystkich przeciwnościach, jakie Twoi rodzice musieli pokonać, abyś się urodził. Pomyśl dobrze. Nie jesteś jak każdy inny. Jesteś cudem. Nie ma wątpliwości. Jesteś tu, żeby zrobić coś naprawdę wielkiego. Spójrz w swoje wnętrze. Poszukaj swoich możliwości. Poszukaj swoich talentów i pokaż je światu. Co Cię obchodzi, co mówią ludzie Nie myśl o tym Oni już zaakceptowali to, że przegrali Oni nie osiągnęli sukcesu I chcą, żebyś też nie wygrał Oni ciągną Cię w dół Ale Ty podążaj za marzeniami Uwierz z całej siły, że możesz osiągnąć sukces Świat jest z Tobą Wszechświat jest z Tobą Kosmos jest z Tobą bo zasługujesz na to Jesteś tu nie bez powodu Odrzuć złe myśli Odrzuć negatywne myśli Nie daj się zatrzymać Myśl pozytywnie Nigdy nie przestawaj się śmiać Szukaj swoich ukrytych talentów Wszyscy mamy je głęboko w sobie Jeśli tylko je odkryjesz Będziesz mógł osiągnąć wszystko O czym tylko pomyślisz Wszyscy ci mówią, że droga do sukcesu jest trudna. To nieprawda. Nie bój się, nie pozwól nikomu, żeby wszedł ci w drogę, bo sukces jest już w tobie. Wystarczy, że w to uwierzysz i sukces już nigdy cię nie opuści. Sukces to jest sposób na życie. Najlepszy sposób na życie, jaki jest tylko możliwy. Ty wybierasz od tej pory wszystko co zrobisz Wszystko co osiągniesz Wszystko zależy tylko od Ciebie Ty jesteś odpowiedzialny za swój sukces W Twoich rękach jest wszystko żeby osiągnąć sukces Albo pozostać beznadziejnym nieudacznikiem Wybór należy do Ciebie Chcesz osiągnąć sukces czy przegrać już wygrałeś. To, że jesteś tu, to nie jest przypadek. Uwierz w to, a nikt nie powstrzyma Cię. To było mocne, prawda? Dałem radę. Udało mi się. Kochani autorzy książek motywacyjnych... Wiedzą co chcemy usłyszeć Nie jest popularne mówienie, że trzeba dużo pracować, żeby osiągnąć sukces Ludzie chcą poznać nową metodę Dzięki której nauczą się języka polskiego w pięć tygodni To się najlepiej sprzedaje Ludzie nie chcą słyszeć jaka jest prawda Ludzie chcą szybkich i łatwych rozwiązań A to niestety nie zawsze jest możliwe Zatem, tak jak mówiłem, nie dajmy się zwariować. Nie wszystko, co czytamy jest prawdą. Często rady, które znajdujemy w książkach są naprawdę świetne, ale czasami różnie to bywa. Czasami są tylko puste słowa. Zachęcam was oczywiście do pracy nad sobą, do rozwijania swoich umiejętności, szczególnie myślę tu o nauce języka polskiego. Przygotowuję dla was materiały, ale to od was zależy, czy z nich skorzystacie, czy będziecie pracować, czy będziecie słuchać, czytać, czy będziecie robić to często i regularnie. W przypadku nauki języków jest to niezmiernie ważne. Szczególnie podkreślam słowo często, bo samo regularnie nie wystarcza. Jeśli ktoś używa języka regularnie, ale rzadko, na przykład raz na tydzień, to na pewno nic z tego nie będzie. Trzeba to robić często, przynajmniej raz dziennie. Im częściej, tym lepiej. Zresztą sami to wiecie, co ja Wam będę opowiadał. Moi drodzy, to wszystko na dziś. Zapraszam Was do komentowania. Jeśli możecie dać mi 5 gwiazdek na iTunes, to będę Wam bardzo wdzięczny. Czekam na wiadomości od Was, czekam na nagrania. Dziękuję wszystkim. Dzięki, że jesteście, że pomagacie mi, że mnie wspieracie. Bez was to wszystko nie miałoby sensu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl